Może na początek pięty, piąty rozdział. Piąty rozdział, ósmy wiersz.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 opuścili wszystko i poszli zaniem. I ten sam rozdział, siódmy wiersz. Potem a potem wyszedł i ujrzał celnika imieniem Lewi, siedzącego w tle, I rzekł do niego pójdź za mną. I pozostawiwszy wszystko, wstał i poszedł za nim. A Lewi wyprawił mu wielkie przyjęcie za niego w domu swoim. A była liczna rzesza celników oraz innych, którzy zasiedli wraz z nim do stołu. I szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc do uczniów jego, dlaczego z celnikami i z grzesznikami jecie i pijecie, A Jezus odpowiadając, rzekł do nich nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do, do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. Jeszcze 18 rozdział. Dziewiąty wiersz. A powiedział także do nich, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a inni lekceważyli to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusi, oszuści, cudzołożnicy albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daje dziesięcinę całego mego dorobku, a celnik stanął daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się z wiersz swoją mówiąc, Boże, bądź w miłości w niegrzesznemu. Opowiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do, do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. i może wiedzieć, było rozdane tutaj wiele zaproszeń w Kępnie. I właśnie to był temat tego, na tych zaproszeniach, Boże, bądź miłości w niegrzesznemu. I możemy całą może powiedzieć, taką radością powiedzieć, że każdy człowiek, który uważa się za grzesznika, to już jest, może wiemy, to jest jakby w niebie. Dlatego, że każdy człowiek, który widzi cały ciężar swojego, swojej biedy i grzechu, to widzi po prostu też i ten ratunek, który jest w Bogu. A tym ratunkiem jest Jezus Chrystus. I dlatego właśnie, kiedy Duch Święty dzisiaj, który jest na Ziemi i który przekonuje świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, przekona nas o tym, że jesteśmy grzesznikami, to wtedy po prostu. Nic innego nie możemy zrobić, jak tylko właściwie przyjść do Zbawiciela, który właśnie za takich grzeszników jak my umarł na krzyżu i swoje własne życie położył za nas i swoje własne życie położył, aby ratować ludzi każdego jednego i tu widzimy, że każdą grupę społeczną żeśmy przeczytali o Piotrze, który, yy, który był zdumiony po prostu tym, co Pan Jezus uczynił, bo najpierw mu powiedział, najpierw opowiadał możemy powiedzieć Ewangelię ludziom. Później yy, Piotr cały czas słuchał tego, a później mówi do Piotra, wyjedź na głębie i zarzuć sieci. A Piotr mówi do Pana Jezusa, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. Zarzucimy sieci. To piąty rozdział Ewangelii Łukasza, żeśmy czytali o tym. I oni zarzucili sieci i zgarnęli wielką mnóstwo ryb. I właśnie po tym wszystkim yy, Piotr zdumiony tą całą sytuacją i zaskoczony, że po prostu, że w Łodzi mia, ma, można powiedzieć, Syna Bożego, który nie tylko opowiada ludziom Ewangelię, ale też po prostu daje yy, i czyni, co chce na tej ziemi. Że podległe mu są, może powiedzieć, wszystkie moce, ale też i ryby, które po prostu pływają w morzach. I on po prostu powodował to, że oni złowili, złowili tak wielkie mnóstwo ryb. I to w sam południe, w dzień, kiedy ryby po prostu potrzebują. Żadne ryby nie chcą się łowić yy, w dzień, w nocy, dlatego, że wychodzą yy, pod wierzch. I tutaj właśnie Piotr, on po prostu jakby był zaskoczony i przychodzi do Pana Jezusa, kłania mu się nisko do kolan, i mówi, Panie, odejdź ode mnie, bo jest człowiek grzeszny. Zobaczył tą świętość Zbawiciela i on po prostu zauważył to, z kim on tutaj naprawdę ma do czynienia. Może wcześniej już widział Pana Jezusa, może nie zdawał sobie sprawy, kim on naprawdę jest, ale teraz zobaczył, kim naprawdę kim ma do czynienia. Że on siedział w jego łodzi, że po prostu, że on w tej łodzi głosił. Że później powiedział, wyjdź na głębię. I zobaczmy, był zdumiony właśnie tym. Ale pan Jezus do niego mówi, nie bój się Piotrze, od tej pory ludzi łowić będziesz. I przecież y, pan nie odszedł od Piotra, tak jakby sobie życzył. Jak wielu dzisiaj ludzi, może wiedzieć, uważa, że są złymi, może są grzesznikami, ale mówią do Boga, ja Ciebie nie potrzebuję. Albo po co mi jakikolwiek zastępca? Po co cokolwiek po prostu ja mam y, y, mieć z, y, y, związanego z Bogiem? Widzimy, że jeżeli uważamy w swoim sercu, że jesteśmy grzesznikami, to wtedy po prostu powinniśmy z tym przyjść do Zbawiciela. Powinniśmy od młodym powiedzieć i powiedzieć młodym, Panie Jezus, zobacz, zgrzeszyłem w tym, zgrzeszyłem w tamtym. To po prostu zawiniłem, tego nie zrobiłem i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie nasze grzechy możemy wypowiedzieć. Jeden człowiek uważał się właściwie za takiego sprawiedliwego z tych ówczesnych ludzi, i zadany, zostało mu zadane pytanie, yy, czy jest grzesznikiem. A on odpowiedział właściwie niczego złego nigdy nie zrobiłem. No to ten drugi człowiek, wierzący, mówi do niego, to zacznie sobie wypisywać swoje własne grzechy na kartce. I po prostu ten człowiek zaczął być szczerym i zaczął wypisywać swoje własne grzechy. I później po prostu już nie był w stanie. Już wystarczyło mu jednej kartki, pisał na drugiej. I zauważył, że po prostu, że, że naprawdę jest grzesznikiem. Bo yy, zaczął, może powiedzieć, od małego grzechu, ale przypominałem mu się coraz to cięższe i bardziej złe. I też widział po prostu cały ogrom, yy, może powiedzieć, Bożej świętości, która zwraca się do, przeciwko niemu. I tak właściwie upadł i mówi Boże, ja jestem złym człowiekiem. Potrzebuję swojego sprawienia. I... Ten człowiek się nawrócił. Widzimy, że, że zobaczmy, jak Bóg różnie działa na serca. Bóg po prostu różnie działa na każdego człowieka. Yy, myślę, że znamy sytuację z synem marnoprawnym. Kiedy zobaczył, że po prostu, że jest w tym błocie, że razem z tymi świniami jest jednego kryta, to po prostu później przypomniał sobie miłość ojstowską. Przypomniał sobie, jak bardzo dobrze mu było w jego własnym domu, gdzie miał wszystkiego pod dostatkiem gdzie po prostu, gdzie słudy jego, może wiedzieć jedli chleb z ostatkiem, pili wodę, a on nawet po prostu tego wszystkiego nie miał i miał, może wiedzieć był obdarty, yy, śmierdzący i może wiedzieć, ja koryta razem ze świniami i przypomniał sobie, przypomniał sobie, że jego ojciec po prostu yy, ma swoich najemników, swoje sługi, których lepiej, może oni tym le lepiej tam są karmieni, i lepiej obsługiwani niż on tutaj, gdzie nawet jemu nie podawali tego jedzenia. I nie tylko sobie o tym pomyślał, nie tylko, może powiedzieć, przypomniał sobie miłość ojcowską, ale po prostu wstał i poszedł. Wstał i poszedł. Jest jedna rzecz, którą po prostu sobie uzmysławiam. Jestem grzesznikiem. Ale druga rzecz musi być po prostu do kogo mamy iść. Musimy iść pod właściwy adres. Nie możemy po prostu chodzić gdziekolwiek. Ten celnik yy, i faryzeusz przyszli pod właściwy adres. Tylko, że po prostu, że tylko jeden zrobił, może powiedzieć, użytek z tego. Z tego miejsca, gdzie się modlił. Z tego miejsca świętego. I on po prostu, faryzeusz, modlił się i, może wiedzieć, Bogu wyliczał swoje własne dobre uczynki i wszystko to, co on dobrego zrobił dla Boga. Tak samo jak i Kain. Kain też tak, może powiedzieć, yy, uczynił. On po prostu składał Bogu taką ofiarę, która właściwie, która jemu się podobała, a nie Bogu się podobała. I celnik, może wiedzieć, zrobił całkiem co innego. On nawet nie śmiał głowy podnieść do góry. On nawet może wiedzieć, nie widział faryzeusza, a faryzeusz widział jego. Celnik nie mówi nic o faryzeuszu. I nie wspomina nic ani, ale po prostu on przychodzi i nie śmie nawet głowy podnieść do góry i modli się Boże bądź miłości w niegrzesz temu. I zobaczmy, ten człowiek po prostu nie wypowiada wielu słów, nie wyznaje całej listy swoich własnych grzechów. Nie po prostu nie mówi, że, po prostu, że w tym i w tamte, ale po prostu zawiera to całe, to może yy, powiedzieć, wypowiedź przed Bogiem, w sumie pięć słów i człowiek zbawiony. Pięć słów i zbawiony. To jest nie, jakie to jest wspaniałe. Że po prostu nie potrzeba, może wiedzieć, jechać do Ameryki, ani jechać, rozumiesz, na koniec świata i szukać Boga, tylko może być na swoim własnym miejscu, przy swoim, może powiedzieć, nie wiem, łóżku, stole, krześle, powiedzieć Boże, bądź miłości w niegrzesznemu. Ten człowiek weszł jeszcze do świątyni, a my dzisiaj mamy tą łaskę, że możemy na każdym miejscu powiedzieć Bogu, że możemy na każdym miejscu powiedzieć Boże, bądź miłości w niegrzesznemu. I być zbawieni. Tak. Także to jest cudowna łaska Boża. Bóg w taki sposób nie tylko zbawiał wtedy, ale tak samo i zbawia dzisiaj. Jezus Chrystus, nasz Pan Jezus, nie zmienił się nic. Jeszcze trwa czas łaski. Jeszcze Ewangelia jest opowiadana. Także Duch Święty po prostu jeszcze jest na tej ziemi. Jeszcze przekonuje, że jej to że ludzie grzeszą i potrzebują zbawiciela. I tym samym po prostu potrzebują też yy, i się nawracać. Ale jednak widzimy, że gdzie nie, gdzie? Gdzieś tylko jedno serce, gdzieś może drugie usłyszy głos Boże. Ależ ilu ludzi, którzy po prostu, którzy yy, nie widzą całego swojego problemu, widzimy, że Ten Lewi z tego piątego rozdziału, o którym żeśmy czytali, on oczywiście w innych Ewangeliach, szczególnie w Mateusza, jest nazwany Mateusz. I to jest właśnie ten Mateusz, który napisał tę Ewangelię Mateusza. to jest Lewi. I Pan Jezus mówi, pójdź za mną. I on pozostawia wszystko, stał i poszedł za nim. Widzimy, że musiał słyszeć Zbawiciela, że musiał po prostu zauważyć, że po prostu, że jest zły. I na wezwanie Pana Jezusa pójdź za mną, pozostawia wszystko i idzie. Nie tak, że pozostawił, że powiedzieć, i teraz już nic nie robił. Nie. On pozostawił po prostu cały ten problem, który po prostu powodował, że był grzesznikiem. Po prostu, że powodował, że, po prostu, że, że ciągle grzeszył. Ale ci ludzie po prostu to, że oni byli celnikami, to nie znaczy, że po prostu, że byli złymi ludźmi przed Bogiem. Że, byli, może być, e, że Bóg ich odsuwał na bok, że, dlatego, że byli celnikami. Nieprawda. To tylko ludzie, po prostu, może być, którzy uważali się za sprawiedliwych i za dobrych, tak właśnie takich ludzi zbychali. I dzisiaj też mamy taką sytuację. Dzisiaj też można powiedzieć, e, społeczeństwo układa ludzi według e, może być, takiego, takiej warstwy. Można powiedzieć, lepsi gorsi, całkowicie źli. A u Boga po prostu są wszyscy jednakowymi grzesznikami. Nie mają różnicy. I ten dobry, który, po prostu, który zasiada, może być gdzieś tam jakimś, czy jest nauczycielem, czy może jakimś dobrym człowiekiem, może coś tam za to teror. Dla Boga po prostu wszyscy są źli. Dla, dla, dla Boga są wszyscy grzesznikami. Dlatego, że tak mówili z yy, Trzeci rozdział, dziesiąty wiersz. Nie ma aniennego, sprawiedliwego i nie ma, nie ma kto by czynił grobem otwartych jest ich gardło, a językami swoimi knują yy, zdradę. Także Słowo Boże wyraża się o wszystkich ludziach jednakowo i bez wyjątku i mówi, wszyscy grzeszyli i brak im chwały Bożej. I nie ma ani jednego sprawiedliwego. I właściwie powiem wam, że to Słowo, które jest zapisane w liście do Rzymian, w tym dziesiątym wierszu, przekonało mnie, że po prostu, że ja też jestem mój I zrobiłem to. Także wracając do naszego celnika, o którym Pan Jezus opowiedział, bądź miłości w jest to i do dzisiejszego dnia wspaniałą, radosną ewangelią, że każdy człowiek może wyznać swoje grzechy i będzie uratowany na wieki. I ten ratunek powoduje to, że po pierwsze mamy przepaczone grzechy. Wszystkie grzechy bez wyjątku. Ofiara doskonała Chrystusa na krzyżu powoduje to, że przepacza nam wszystkie grzechy. Te, które żeśmy popełnili w naszym życiu przed nawróceniem i te, które popełnimy po nawróceniu. Wszystkie grzechy, żeby jej przepaczono. Oczywiście musimy tutaj dodać, że yy, grzeszymy po naszym nawróceniu. to wtedy po prostu musimy przyjść do Pana Jezusa mu o tym powiedzieć. I musimy wyznać te grzechy i Pan Jezus umyje na nasze nogi tak jak umył uczniom, może być, wtedy przed wieczerzą, tak i nam umyje nogi każdego dnia. Ale w każdej chwili, którą powiemy mu, Panie Jezus, zobacz, tu źle postąpiłem, to źle zrobiłem i tak dalej. Znowu ta społeczność wróci, że po prostu, że znowu w nas Duch Święty będzie się radował. Że po prostu, że znowu może powiedzieć, będziemy mieć w tą miłą społeczność z Ojcem. I tym samym po prostu znowu jesteśmy takim, można powiedzieć, miłym dzieckiem naszego Boga. Ale nigdy już zbawienia, kiedy żeśmy się nawrócili, nie tracimy. Ale nie jest tak, że oczywiście możemy robić co nam się podoba. To nieprawda. Nie możemy robić co nam się podoba, bo jesteśmy świętymi i jesteśmy, można powiedzieć, ubrani w szaty. Yy szaty obliwienicy, mamy białe szaty i nie możemy w tym świecie się wrócić. Musimy po prostu chodzić tak, żeby Pan Jezus Chrystus był uczczony i uwielbiony. To tak, jakbyśmy byli, można powiedzieć, Jego, może powiedzieć, tutaj reprezentantami. Jakbyśmy po prostu mówili i żyli tak, jak On żył. I w ogóle, trzeba powiedzieć tak ogólnie, że chrześcijanin jeżeli chce się nazywać chrześcijaninem, to znaczy, że musi żyć tak jak Jezus, chodzić tak jak Jezus, mówić tak jak Jezus i pragnąć tego, co Jezus. To wtedy po prostu to jest naprawdę wielka odpowiedzialność. Nie tak, że tylko nazwa powoduje, że mogę wejść do nieba. Nieprawda. To tylko, może wiedzieć, kres Chrystusa powoduje, że Pan Jezus zapisał nas Twojej własnej księdze. To tylko doskonała ofiara Chrystusa spowodowała to, że możemy być po prostu tam przeniesieni ze śmierci do żywota. Bo kto wierzy, ma żywot wierzchni. Także nie nasze dobre uczynki i nie nasze dobre życie powoduje, że jesteśmy zbawieni, ale tylko i wyłącznie ofiara doskonała naszego Zbawiciela powoduje, że jesteśmy już w niebie. Odpuszczmy Słowo Boże w dwóch miejscach. List do Rzymian, piąty rozdział, szósty wiersz. Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych.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 przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Świadectwo tego listu mówi, że kiedy w nas nie było żadnej mocy do tego, żeby cokolwiek w Bożych sprawach osiągnąć, Chrystus za nas umarł. Ten czas, kiedy Chrystus za nas umarł, jest nazwany właściwym czasem. Czyli to nie była pomyłka, że Chrystus umarł za całkowicie bezużytecznych. To był Boży plan, że my, właśnie dlatego, że nikt z nas o własnych siłach nie mógł osiągnąć zbawienia, że my potrzebowaliśmy ratunku. Bez naszej możliwości współdziałania z Bogiem to zbawienie musiało się odbyć. I tak jak żaden z nas nie miał nic wspólnego ze swoimi pierwszymi narodzinami, tak samo nikt z nas nie ma nic wspólnego z narodzeniem z Boga. Po prostu dziecko, gdy się urodzi, nie ma wpływu na to, że się urodzi. To zradza Bóg. Duch Święty na taką osobę oddziaływuje. Jedyna odpowiedzialność takiego grzesznika to jest uwierzyć. Uwierzyć Panu Jezusowi uwierzyć, że jego ofiara jest wystarczająca i doskonała. Apostoł Paweł tutaj podnosi taki argument, że rzadko zdarza się, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Słyszymy o takich przypadkach bohaterstwa, że jakiś człowiek umrze za kogoś, kto jest znany z tego, że jest uważany za dobrego. Kiedyś był taki przypadek, że profesor na Politechnice Rzdańskiej został zaatakowany przez studenta niezadowolonego z oceny. I ten profesor był powszechnie szanowany i jego asystent zasłonił go i dostał siekierą od tego studenta. Bo ten asystent uważał tego profesora za kogoś właśnie dobrego. Przykład, który tu jest mówiony. Rzadki przykład, że ktoś za dobrego gotów jest zaryzykować życie i umrzeć. Z kolei Bóg nie tak postąpił. Bóg zesłał swojego syna najcenniejsze to, co miał i Jezus umarł za bezbożnych. Gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy w nas nic nie ma i nie było, co mogłoby się podobać Bogu. Chrystus za nas umarł. Nie było w nas nic dobrego. Każdy z nas na swoją drogę zboczył. Każdy z nas był bezbożny. I na podstawie tego, jaki jest wspaniały Bóg, że gdy jeszcze w nas nic nie było, to posłał swojego jedynego syna, Apostoł Paweł dalej rozwija myśl. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Tak, gniewu. To jest bardzo niepopularne słowo. Bóg się gniewa. Bóg się gniewa na ten świat. Bóg jest gotów sądzić. I ten świat będzie osądzony. Diabeł i jego aniołowie trafią do jeziora ognistego płonącego na wieki wieków siarką i ogniem. I niektórzy ludzie, którzy będą razem z diabłem, trafią do tego miejsca, mimo że Bóg piekło przygotował dla diabła i jego aniołów, a nie dla ludzi. To niektórzy ludzie nie skorzystają niestety z ofiary Pana Jezusa i trafią do jeziora ognia. I tu jest powiedziane, że tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Pana Jezusa będziemy przez Boga zachowani od tego należnego nam gniewu. Nie mamy podstaw, żeby się bać, jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi. Nie mamy podstaw, żeby lękać się należnego nam gniewu, bo Jezus za nas umarł. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, czyli wrogo nastawionymi do Boga, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć syna Jego, tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez, przez życie Jego. Po prostu doskonała ofiara Pana Jezusa jest absolutnie wystarczająca do tego, żeby komuś zapewnić przyjście do Boga i potem zachowanie go w jedności. Bogiem i doprowadzenie go do wiecznego życia w niebie. Drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest pierwszy list Jana, czwarty rozdział, dziewiąty i dziesiąty wiersz, w tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna Swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Widzimy, że jest tu mowa o objawieniu Bożej miłości. Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że kiedyś objawi się Boży gniew. Tu mówimy o Bożej miłości. Miłosierdzie poprzedza sąd. Gdy Izrael miał wytępić Kananejczyków z ziemi obiecanej, to musiał wyrżnąć wszystkich co do nogi. Jednakże był taki zwyczaj, że jeśli później prowadził wojny, to nie było już tego wymogu. Było powiedziane, że zanim zaatakuje takie miasto, ma zaproponować temu miastu pokój. Miłosierdzie uprzedza sąd. I tak właśnie jest z relacją między nami a Bogiem. Bóg jest gotowy, aby sądzić, ale zanim będzie fora na sąd wieczny, to proponuje łaskę w Jezusie Chrystusie, że kto chce być uratowany, to może to zrobić tylko i wyłącznie w Panu Jezusie. Tylko przez Niego można dostąpić zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem ludziom niż imię Pana Jezusa Chrystusa. Tylko przez Pana Jezusa jest możliwe zbawienie. I jest powiedziane, że właśnie Bóg uprzedził. On zanim po prostu było możliwe z naszej strony cokolwiek, on darował swojego syna. Jako ubłaganie, za grzechy nasze. I kolejne miejsce to jest z tego samego listu Jana, piąty rozdział od dziewiątego wiersza. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze, a to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna,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 Wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Zatem mamy tutaj świadectwo apostoła Jana, że jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani do tego, żeby uznać to, co Słowo Boże mówi. Bo jeżeli Słowo Boże do nas coś mówi, a my tego nie przyjmujemy, to w pewnym sensie czynimy Boga kłamcą. Czy Bogu się podoba, jak ktoś mówi o Nim, że jest kłamcą? Nie. Już sam fakt odrzucenia Jezusa jest takim grzechem, który gdyby nawet człowiek był święty i nigdy nie popełnił żadnego grzechu i tylko jeden grzech jego polegałby na tym, że nie chce przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela, to to by już wystarczyło na Jego potępienie. Ale oczywiście wiemy, że ludzie mają więcej grzechów niż tylko ten jeden. Więc jeśli świadectwo mamy od człowieka i pytamy go, jak dojść w to lub tamto miejsce w Kępnie. Pierwszy raz w życiu jestem w Kępnie, załóżmy, nie wiem jak trafić do Biedronki. Pytam jak dojść, a przypadkowo spotkana osoba zapytana przeze mnie mówi, pójdziesz tam prosto dwie przecznice, a potem skręcisz w lewo i będzie biedronka. A ja się odwracam i idę w przeciwnym kierunku. Czy ta osoba byłaby zadowolona? Nie byłaby. Byłoby jej przykro, bo uczyniłbym z niej osobę, która przynajmniej strzępiła sobie język, albo wręcz uczyniłbym z tej osoby kłamcę, gdybym powiedział kłamiesz, tam nie ma biedronki, nie, tam na pewno nie ma biedronki. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. W ten sposób mamy świadectwo, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który od zawsze był Synem Bożym, jest Synem Bożym i będzie Synem Bożym. Nie było w historii takiego momentu, w którym Jezus nie był Synem Bożym. Tak samo jak nie było takiego momentu w historii, kiedy Ojciec, nie był Ojcem. Bóg Ojciec zawsze był Ojcem i Bóg Syn zawsze był Bogiem Synem. To jest odwieczna relacja. Zawsze tak było. I to jest użyte przez Boga jako argument, że jeśli mamy tą świadomość, że mamy wiarę w Syna Bożego, to wtedy to świadectwo w sobie mamy. I jest wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, czyli Bogiem. Bo potem jest, kto nie wierzy w Boga. Czyli kto wierzy w Syna Bożego, czyli Boga, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, tu chodzi o osobę Syna Bożego, uczynił go kłamcą. Gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Pan Jezus jest właśnie tym, o którym Bóg złożył świadectwo. I to jest podstawa do tego, żeby mieć zbawienie. I dalej jest wyjaśnione, o jakie świadectwo chodzi. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg. Tak, życie wieczne jest nam podarowane przez Boga i może każdy z nas to życie wieczne mieć. Co to jest życie wieczne? Życie wieczne to jest takie, które się nigdy nie kończy. Ale to nie wszystko. Życie wieczne to jest takie, które również nigdy się nie zaczęło. I takie, które nie ma początku i nie ma końca. Bo słowo wieczny to nie znaczy niekończący się. Słowo wieczny znaczy bez początku i bez końca. I takie życie jest w Chrystusie Jezusie, Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Czyli posiadanie Pana Jezusa jest tym punktem, który powoduje, że ktoś ma życie i tym punktem, który powoduje, że jeśli ktoś nie ma Syna, ten nie ma życia. Bardzo ciekawy jest trzynasty wiersz. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Wiedzieli. Możemy to wiedzieć. To jest kluczowa rzecz, że można wiedzieć, że ma się życie wieczne. Na jakiej podstawie? Wystarczy, że ocenię sam, czy wierzę w imię Syna Bożego. Ja wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne. Bo to jest jedyny powód, przyczyna i związane z tym konsekwencje. Jeśli mam Syna, mam życie jeśli wierzę w Imię Syna Bożego, mam życie wieczne. I teraz dwa takie wiersze 14 i 15, które pokazują nam mechanizm związany z modlitwą. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. I to właśnie jest sedno. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeśli chcemy, to, co Bóg chce, to mamy gwarancję, że nas wysłucha. Jeśli prosimy Boga o zbawienie, to On chętnie je da bez wypominania. Jeśli prosimy Boga o to, żeby nam dał zrozumienie pracy Bożej, to On nam je chętnie da. Bo taka jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, a Jego wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, w tym również Ty, w tym również ja. I aby do poznania prawdy doszli. Czyli jeśli w czymś brak mi poznania, mam się zwrócić do Boga. Prosić Go. Boże, nie rozumiem tej kwestii. Otwieram Słowo Boże. Kieruj moimi oczami tak, żebym znalazł odpowiedź. I czytam. Najlepszy sposób czytania Biblii to jest od pierwszej Mojżeszowej do objawienia od pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej do dwudziestego rozdziału Objawienia. Żaden fragment Słowa Bożego nie jest ważniejszy niż inny fragment Słowa Bożego. Dlatego całą Biblię należy czytać od początku do końca. Oczywiście na samym początku łatwiej jest zacząć od Nowego Testamentu, czyli zacząć od Ewangelii Mateusza do Objawienia i potem przejść do Starego Testamentu. To jest Jedyne źródło prawdy Bożej dziś nie ma innego źródła. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeśli prosisz Boga o życie wieczne, to, to jest zgodne z Jego wolą, to On Ci to życie wieczne da, bez wypominania, bo to jest Jego wola, żeby takie życie wieczne każdy miał i każdy do poznania prawdy doszedł. Panie Jezu Naszławicielu, dziękujemy Tobie za swoją miłość. Że Ty nas tak bardzo miłujesz, że Ty sam siebie tutaj ofiarowałeś na tej ziemi. I Ty dałeś przybić swoje własne ręce za tego krzyża. I swoje własne nogi, aby właśnie uratować rzeczników. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty nie tylko mówiłeś o miłości, ale tą miłość właśnie wykonałeś tam na krzyżu. I tak bardzo cierpiałeś. I tak bardzo byłeś uniżony. I tak bardzo Panie Jezu wyszydzony. Ale jeszcze i na to wszystko się stało, że właśnie tylko ludzie na Ciebie ręce włożyli, ale także Bóg włożył wszystkie grzechy wszystkich ludzi na Ciebie, Panie Jezu, który jesteś czysty i bezkardy i beznany. Ty przeżyłeś to życie tutaj na tej Ziemi w całkowitej czystości i w całkowitym oddaniu Bożym. A jednak, Panie Jezu, byłeś tak bardzo obciążony wszystkimi grzechami, że na koniec musiałeś zawołać Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuścił. Ale właśnie, wtedy wiemy, że wykonała się ta doskonała ofiara Twoja i że Bóg ją przyjął i że teraz każdy, co przychodzi do Ciebie i wyznaje twoje grzechy, marzy Cię wieszczę. Pani Jezu, cóż za łaska i cóż za wielkie, doskonałe dzieło. Bądź uwielbiony i wychwalony. Oczekujemy na Twoje przyjście, i wiemy, Panie Jezu, że przyjdziesz po nas, zamiast siebie. Amen. Amen. Drodzy Zbawicielu, prosimy Cię o to, żebyśmy zawsze pamiętali, że Ty za nas umarłeś i swoje życie położyłeś za nas i nie było nic cenniejszego niż to właśnie dzieło, które Ty dokonałeś doskonałe na krzyżu Golgoty i ono całkowicie wystarczy dla zbawienia. Amen. Amen.